Halo! Cześć! My witamy w naszym podcaście MMS-owym. mms nam się skończyły. No, niestety. Tak i kupić mms no, no, ale jeszcze mamy jeszcze przeżyjemy. Mówisz? Ale bez MMS-ów? No ciężko no... No i tym optymistycznym <głos> nie do końca akcja, to <głos> zaczynamy dzisiaj. Musimy sobie... kupić MS. Który jest dzisiaj? 28 jeszcze. 28 grudnia. No to tak, tak jak obiecaliśmy jest. w poprzednim dodatkowym no. podcaście. Będziemy nagrywać po wtorku, środy. <głos> <głos> dzisiaj wtorek jest. Jutro odcinek znajdzie się na stronie. No, jak wiecie, zbliża się koniec roku, jak zwykle, zazwyczaj jest takie podsumowanie minionego roku. No i ten odcinek też właśnie chcemy tu o tym powiedzieć. No, troszeczkę będziemy podsumowywać. Ale to zacznijmy od jakichś tam, może innych rzeczy najpierw, nim podsumowania. No to po pierwsze, no jest 28, więc serdeczne życzenia dla Martina. Właśnie. Który jest chory. Przede wszystkim zdrowia dla Martina, no bo tak... Rozchorował się na własną rodzinę. No, to tak. Nie I nie było dzisiaj odwyku. Hmm. Odwyk to podcast, który już reklamowaliśmy. I co, będzie jutro z nocami też? Hmm. A to nie wiem, ale reklama odwyku pójdzie teraz. No, kończcie flaszkę i do domu. Na twiar, Zachlałeś? Chodź na odwyk. www.odwyk.com O Bogu po ludzku. Wasze zdrowie. No. Nie, trochę inne niż poprzednio, ale, ale odwyk to odwyk. Zakręcony jest, jak Martins. Dobra, to jedna sprawa. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, to, jak już tak polecamy, to chciałem polecić jeszcze taki podcast, który się nazywa Toria House. Bardzo mało odcinków i ktoś przestał je robić, ale obiecał, że będą następne, więc No A w ogóle, jak Wam po świętach, bo tak, właśnie po świętach jest święta, święta i po świętach, jak to zawsze mówią, jak się czujecie, skomentujcie, czy. Właśnie, przydałoby się jakieś komentarze, nie? bo e, jak tak. sprawdzam, to odcinek ściąga mniej więcej 15 osób. Znaczy no 15 właśnie, się ani, ani nie idzie. A ma nie masz żadnego na przykład teraz komentarza w ostatnim tym naszym świątecznym e, podcaście. W tacy nie tak? byliśmy. No i nie wiemy co, czy dobrze mówimy, czy nie, czy, czy w ogóle. Czy, czy, dobrze, no, czy dobrze mówimy? Nie. Nie. No ale w sensie czy ciekawie na przykład, czy coś. I czy Wam się no, podkład się podoba. podoba. Właśnie, że tak no rzeczy no, Ja się starałem ostatnio w jeszcze wiem, że są niemałe niedociągnięcia, ale za którymś razem już będzie dobrze. No, nie ogólnie minęły nam dobre święta. Myśmy w większości co się we dwójkę oglądali filmy. Właśnie a propos polecam film na pewno y, Children. Tak to było? Dzieci. Ale to już, już polecaliśmy o tym? Tak, w poprzednim odcinku, kochanie. No, dzieci były polecane. Bardzo przepraszam, bo, a to jeszcze potem były jakieś filminy. No. Zakręcone y filmy. Nie patrz. No, nie, nie oglądaj nie oglądasz się francuski o, to... film, to też już polecaliśmy. to już no. A, no to dobra no, że ja się zajmę podsumowaniem bo... oglądałem wczoraj piłę, ostatnią część powiem wam, że żenada już nie nic pomysłu, jedynie piła właściwie jedynka była dobra Tu no, dwójkę jeszcze się dało przeżyć. <śmiech> <śmiech> ale pozostałe części to jest tak naciągane no. a ty co chcesz jeszcze powiedzieć Czy zaczynamy już podsumowanie po ja tym jakże krótkim trzyminutowym wstępie. No, poczekaj, bo ja muszę wstać na moment, bo mi się gra zaraz. Zaraz przegra. Przepraszam, wszystkiego Marta już zaczniemy. No dobra, no więc ja tak troszkę się przygotowałam, żeby nie było, że takie nie wiem co sama mówić. Tak mniej więcej sobie wypisałam takie rzeczy, które się wydarzyły w tym roku i teraz może powiem od siebie mniej więcej, chociaż no dużo rzeczy, wiadomo, wspólnie robimy, ale, ale tak może powiem, co, co takie najważniejsze punkty, tak naprawdę. Moim zdaniem to był pierwszy rok tak naprawdę z Bogiem. I to chyba jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo w sumie nawróciłam się w ostatni dzień, można powiedzieć, ostatnie ostatniej godziny tamtego roku. Natomiast liczę, że w sumie no, całe, całe moje takie zaczenie... Bycia powiedzmy chrześcijanką, urzędowanie czy znaczy, uczęszczanie do kościoła baptystycznego, zaczęło się to praktycznie wszystko w tym roku, tak bardziej na poważnie. Na początku myślałam, że jak się nawrócę, będzie wiele łatwiej, ale okazało się, że też dużo było przeciwności, ale mimo tego jest dużo lepiej pokonywać różne trudności, jeśli z nami jest Bóg, ale to tak dla mnie no, e... tak, to na pewno był ciekawy moment ja przepraszam, ja będę tak z doskoku się pojawiał eee, trzy dni do końca roku nam zostały i Marta jeszcze rok temu nie podjęła decyzji ale już tak, za parę dni będzie rocznica pierwsza Dobra, e, to tak pokrótce o tym, dalej to się wydarzyło, no to o, co tu mam wypisane, to, to Marek o tym powie, może niech on to powie, bo, bo to bardziej jego dotyczyło niż mnie, mianowicie mm, chodziło o casting You Can Dance. A, dzięki, to chronologicznie, był... tak? Tak, dokładnie, chronologicznie mniej więcej od stycznia, W po kolei wypisane. Jaki casting, jak You Tak, nie udawaj gryka. Yy, Marek był na castingu jeszcze z, z grupą, a to potem opowiem też o tym. Bo to też. jeszcze za swoją tydzień grupą. w ogóle jest casting? W Krakowie. Nie, nie wiem. Dokładnie za tydzień, we wtorek. Tak, 4 stycznia. No, jest następny casting, ale ja już nie lubię. No, ja bym chciała, Chyba. ale. Chyba, że się Zobaczymy. tam wybiorę i tam nagramy podcast. O, właśnie, byś mi dopingował. Ja po prostu chcę <laughs> zobaczyć tam w galerii. W Zobaczymy. Paperze. Dobra, no ale to on o tym by powiedział pokrótce, ale co tam się wydarzyło i. Uh, moim zdaniem pokazali, czym jest prawdziwy kramp razem no, z tym, co się bądzami. wydarzyło. No, co się nie wydarzyło? No, przecież o tym to już mnóstwo osób chyba wie, mam nadzieję. I Ci, którzy nas znają, a chyba nikt nas nie zna, nie słucha tego podcastu. No dobra, no ale no Proponuję, to. Proponuję, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co się dokładnie wydarzyło, napiszcie napisz, sobie, nie wiem, Kramp You can Dance albo najlepszy kramp You can Dance. No, i ja przez to z jednej strony się cieszyłam, z drugiej strony byłam wkurzona na jakieś fanki głupie, ja. które tam. Mojego męża pisał jakieś komentarze, że mi się podoba i czy coś. Ech, i potem do rozpoznawania na ulicy. O, ten you No, No dobra. Co dalej? Co dalej? Coś takiego dosyć przyjemnego, aczkolwiek na początku się bardzo bałam, bo w tym roku byłam pierwsza raz na ściance spinaczkowej. Tak, przez... w tym roku? Tak, w tym roku byłam pierwszy raz, bo przeglądałam swoje ten. Ja byłam pierwszy raz i żeśmy zaczęli chodzić Aha. w tym roku. No dobra, no. Okay. A, parę razy byłam w tym roku na ściance spinaczkowej i mi się to w sumie spodobało. No, mówię, na początku się bardzo bałam, ale potem było coraz lepiej, potem jak mi zaczęli pokazywać jak to technicznie bardziej niż siłowo robić, to było dużo lepiej już dużo sprawniej się wchodziło do góry i, i fajnie już było zjeżdżać. I nawet fajniejsze pamiętam, co wisiałam przy sufidzie i tam był wiatraczek i to że tak sobie się pójdłam. To było fajne. <śmiech> Spinanie się ogólnie jest fajne, ja polecam wszystkim. No dawno nie byliśmy, <śmiech> właśnie. Ale po nowym roku może jakoś się wybierzemy. Ja myślę, że po nowym myśli. roku wiele rzeczy trzeba reaktywować, bo ostatnio niestety no zarzuciliśmy kilka rzeczy. No, przez Mówkę. pracę głównie, no. i nie ma czasu, tak już.. No ale tak nie powiedzieć. wiem, no Grzesiek pewnie nie słuchasz tego, ale ja myślę, że dużo rzeczy musi powtórzyć, znaczy powtórzyć, zacząć robić znowu. Czego się na wspinaczkę. Siłownię no to już ustaliliśmy, że na pewno będziemy hmm. sobie. No. Dobra, przechodzę do punktu czwartego, już tutaj mam na liście. To.. W lutym zaczęłam pracować w Szkole Tańca Iskra. Dobra, to ja na ten temat nie będę się opowiadał. No, to ja tak pokrótce postaram się powiedzieć. Na początku, bo to w ogóle zostałam polecona przez moją nauczycielkę tam z baletu i ogólnie na początku się trochę przemywałam tej pracy, ale się okazało, że nie było wcale tak źle, bo dosyć taka sympatyczna pani współpracowałam tam z nią. Ogólnie miałam dwie grupy tam baletowe We wtorki, w czwartki po dwie godziny Ogólnie było całkiem, całkiem Nieźle No a na koniec robiłam oczywiście Pokaz dzieciaków, rodzicom się podobało i wszystko było fajnie I podpisałam potem umowę Dalej, jakby przedłużyłam Aczkolwiek To okazało się niestety Już błędem, ponieważ Kadra się wymieniła W ogóle instruktorów też została po prostu Garstka Dużo osób zrezygnowało właśnie tam z pracy. Ja chciałam zostać, bo, bo myślałam, że właśnie może te dzieci będą dalej. Ja się już do nich przyzwyczaiłam, kontynuować naukę albo coś. No i jak to będzie dalej, wiadomo. To była jedna taka pewna praca, więc, więc czemu nie zaryzykować, prawda? Skoro do tej pory było w miarę fajnie. No ale niestety kadra, która tam się zmieniła, dwie osoby które zaczęły tam pracować. No, bardzo ciężko było się z nimi dogadać. I niestety po wielu przykrościach, które mnie tam spotkały, ale z drugiej strony mnie to dużo nauczyło, chyba, i też ostrożności przy czytaniu, nie wiem, umowy i różnych kruczków takich prawnych. No, także nie będę Wam opowiadała, bo to trochę nudno, coś nam się wydarzyło. W każdym bądź razie Popracowałam tam potem jeszcze tylko miesiąc i zrezygnowałam tak, że już w Iskrze nie pracuję i nie zamierzam tam pracować więcej, bo nie lubię tej szkoły i pokazała, że no potrafi zrobić swoje. Dobra, I może pójdziemy dalej. Ale? Chyba, że Marek ma coś tam do powiedzenia. A nie jeszcze. wiem, czy mam coś do powiedzenia. Ja mam nadzieję, że nas umieszczam w końcu w katalogu podcastów. Nie wiem, wysłałem wygłoszenie dwa tygodnie temu, żeby nas wrócili do katalogu podcastów. Przepraszam, no takim ten... No ale nie będę świnia i poszukam. Jeżeli znajdę, bo nie. Nie pamiętam czy było na stronie podcastofonu, jeżeli jest promo, to wrzucę je teraz. A jeżeli nie było przed chwilą broma podcastów, dlaczego to znaczy po prostu nie znalazłem. No to słucham Cię kochani, bo Ty robiłaś przegląd. Dobrze. No ja to... Chciałam spontanicznie mówić, a Marta jak zwykle to wypisywała. Spoko, jedziemy dalej. Ale no tak, żebym ja wiedział mniej więcej. No i tak no nie dapenę. mam napisane słowo, co mam powiedzieć. No więc nie Co tam jeszcze? Yy, no udało mi na pewno w tym roku yy, jeszcze było co? Yy, kończyłam piąty rok studiów były duże perturbacje, bo tam zostały mi niby wtedy miałam trzy egzaminy, ale w ogóle z nimi były straszne problemy i tam niektóre tam zdawałam po dwa, trzy razy żeby, żeby to w końcu skończyć bo były duże perturbacje zwłaszcza, że przeszkodziła mi pewna e, choroba, która e, tak naprawdę jest chorobą dziecięcą, a jak wiecie ja dzieckiem nie jestem i niezbyt niezby... cicho jak to nie jesteś, co ty mówisz? No, Zrobimy. Yy... No. Przepraszamy, ale teraz będzie małe przemeblowanie. Wy nawet nie będziecie wiedzieli, co się dzieje, ale ja tylko przekręcę. No, przeskakuj tam, kochani. No. To będzie taki bardzo dziwny tym razem podcast. Chodź, chodź, na bliżej, bliżej, bliżej, No, bo przerwałeś No to mów już, no. No, i yy, taka a propos właśnie przez, przez tą chorobę mi trochę pokrzywały plany, bo, bo tam... No jak wiecie, zaporowałam na ospę, tak, na chicken Foxa i yy, Marek lubi na mnie mówić, że jestem Tweetie, tak jak ten ptaszek, wiecie, Tweakie. No i mieliśmy taką tapetę na, na podpicie i dorysował takie plamki temu Tweet'owi i było właśnie mój Tweet chicken boxik I, i to mnie tak denerwowała, ja przez dwa tygodnie leżałam w domu, była mu ziemiona, nie mogłam ani pracować, potem musiałam to wszystko właśnie odrabiać. A ja nie miałem Ospy. I nie będę miał ospy. No, taki bohater się znalazł, bo jego mama jak była z nim w ciąży, to przechodziła ospę. I jakoś dziwnym trafem Marek przez to jest odporny i sprawdził to już chyba ze dwa razy, albo i nawet trzy i... Yy tylko tyle, że odczuwał, że go tam swędzi, że jego organizm walczy, ale nie zachoruje na to już, bo ja jeśli do tej pory nie zachorował, to już raczej nie zachoruje. No, to takie dziwne jest, prawda? No, bo jeżeli bym już z żoną w jednym łóżku śpiąc nie zachorował, no to chyba jestem odporny jednak, co? No, raczej tak. No i to było okropne, także yy, jeśli mieliście to jako dziecko, to tym lepiej dla Was. Jeśli ktoś nie miał i to lepiej, żeby jak najszybciej to dostał, albo nigdy nie dostał, ponieważ im później się przechodzi tą chorobę, tym jest coraz ciężej. Eee, czasami nawet są wypadki śmiertelne, ale to poprzez powikłania, które są po tym, zwłaszcza po tym właśnie po ospie. Natomiast no ja jakoś w miarę ją przeszłam, ale ospie, niestety. Po ospie wietrznej, żeby była, było ważne to, dlatego że ospa właściwa to inna choroba. Tak, ale na szczęście już nie ma, już nie ma tak. Teoretycznie. Bo podobno jakie są. Ale jak czytam do... artykuł, żebyście widzieli, to, to tak było to strasznie okropne, że. Mówna było nie wiem co, co zrobić ze strachu Dobra, no ale yy, na szczęście udało mi się jakoś przeżyć To aby było właśnie w maju, nawet nie wiedziałam, że tak Coś bardzo się słabo poczułam, potem się okazało po dwóch dniach, że Bo miałam bardzo wysoką gorączkę, prawie tam 39 coś i no, nie mogłam nawet dojść do kibla, i Marek mnie tam zanosił do kibla aż do takiego stopnia. A potem się okazało właśnie, że mi zaczęły plamy wychodzić. Przedł do mnie Kumpela, pamiętam, Marek akurat wtedy wyjechał, yy, i no nie mogłam też to uwierzyć, że ja w tym wieku, mając 24 lata, prawie wtedy, bo jeszcze nie miałam dokładnie skończonych 24, yy, złapałam ospę. No ale tak się zdarzyło, zachorowałam od dzieci, jak wiecie. Pracuję z dziećmi, więc dosyć duże Prawdopodobieństwo było, że się za mogę Zarazić No, Także ją przeszłam, jedyne co to mi Na zawsze zostaną jakieś takie plamki Niestety mi pozostawały Ale już na szczęście nie są aż tak bardzo Widoczne, no i trudno, muszę z tym żyć Dobra Dalej, co mamy O, to Dzień. chyba wszyscy Odczuliście na własnej skórze yy, Przez media Zwłaszcza co tam się wydarzyło? Był Katyń. Katastrofa w Smo Smoleńsku. No to Katyn czy Smoleńsk? Katyn to był lat 60 temu. No nie, no a tak, no to był Smoleńsk. Nie 60, 55. Dobrze, to nie, był i, Smoleń nie, nie 10, ważne, 10 no, kwietnia, z tego co pamiętam. Rano obudził mnie SMS i yy, Marek myślał, że gdyby to był 1 kwietnia, to by pomyślał, że to jest firma Aprilis, ale to był 10 kwietnia. Z tego co pamiętam? 10 czy 10? Dziesiąty. No, no jak nie pamiętasz, takiej daty no, jak tak, może.. No, przepraszam, dziesiąty. Beszt, bezczt. Eee. Dobrze. Eee. Eee. I dostałam SMS-a od mojej mamy, która była już w pracy właśnie i tam właśnie to usłyszała i wysłała smsa a że ymm, prezydent z żoną nie, nie żyje. Nie, no napisała z żoną. Bo ona napisała tylko, że prezydent nie żyje. Nie, prezydent żoną z tak, nie żyje. Nie, tak. wdech, że prezydent nie żyje, no ale Nie pamiętam, dobrze, że nie mam tego sms smsa, które wskasowałam. W każdym razie pamiętam reakcję Marka, Marek wyskoczył z łóżka i pobiegł od razu, włączył telewizor. No i tam zaczęliśmy oglądać A właśnie... nie do komputera pobiegła, sprawdzić? Nie, w, te... w telewizorze spędziłem. No może, nie pamiętam. Dobra, ja tak pamiętam. Dobra, w telewizorze, no i... Yy, okazało się faktycznie, że, że katastrofa, że tyle ludzi zginęło yy, i no że to nie było. Okazało się, jednak. że nie tylko prezydent. Hmm. Tak. Prezydent, żona i jeszcze 90... 96 osób łącznie z no, więc to była... E, mimo tego, że nie lubiłam tego za bardzo prezydenta, to było mi go szkoda, zwłaszcza jego żony, no i przede wszystkim tych ludzi, którzy tam lecieli z nim. A mnie bardziej było szkoda ludzi, powiem Ci. E, bo oni ludzi. się nie, nie pamięta już za bardzo. Owszem, poza tym, no, nigdy nie będziemy tak naprawdę wiedzieć, jaka była przyczyna katastrofy, bo wymyślali 10 tysięcy różnych. Ja mam swoją teorię. Może i nie będę mówić na głos, bo, bo po co każdy może sobie swoją dopowiedzieć. Natomiast... E, no, jeśli ktoś by. Ja mogę swoją powiedzieć, bardzo proszę bardzo. Dobrze, na no to Ja twierdzę, że to kaczka. Że to jest wina samego Kaczyńskiego, że on chciał nakłonił pilota do lądowania, a pilot pomimo złych warunków i tak chciał lądować. No właśnie to samo yy, ja myślę i to przepraszam do osoby, które myślą, że nie ma swojego zdania, to po prostu myślę tak samo, ponieważ słyszałam o tym, że już była taka sytuacja i jednego pilota zwolnił, więc można byłoby yy, się domyśleć, że mogło być teraz podobnie yy, w te, w, w te, w tego dnia. No ale w każdym razie było, naprawdę było mi przykro, bo wiadomo, że zawsze jest przykro, kiedy ludzie giną, nieważne jaką mieli tam rolę, jaką pełnili, nie wiem, w rządzie i w ogóle, ale jednak człowiek jest człowiekiem i jednak zawsze szkoda, jeśli ktoś ginie, zwłaszcza tak tragicznie i nagle. No ale ja nie wiem, czy taka szkoda. Dla mnie nie było wcale szkoda, że on zginął. I nie jest mi szkoda, że on zginął. Przepraszam Cię bardzo. No dobra, ale chodzi mi o tych ludzi. Tam były młode dziewczyny, takie jest Ale no okej, okay, ale akurat jego miały... mi nie jest szkoda. No jego to nie za bardzo w ogóle. Tak samo pana nie. Gosiewskiego, który był na pokładzie, też mi nie jest szkoda. No mnie głównie szkoda tych młodych ludzi, którzy tam nic tak naprawdę no, było, obsługa, nic nikomu nie zawinili moim zdaniem i, i, i zginęli. No, i, i najbardziej szkoda. Ale ogólnie powiem Wam co potem się wydarzyło Nie dość, że wielka afera yy, te Media oczywiście podsycały cały czas Wielka żałoba narodowa, która była prze, przerzucana jeszcze jakoś Pamiętam, yy, dosyć długo Przez to nie odbył się taki, mieliśmy w ogóle Bo dużo yy, skomplikowanych rzeczy Ale miał się odbyć taki event krampowy No i też było wielkie z tym perturbacje straszne W końcu się to nie odbyło E, bo między innymi też wiecie co potem się wydarzyło wybuch wulkan, tak? I był pył i przez to było odwołane różnego rodzaju loty, tak? To jeszcze się też wydarzyło zaraz po tym. E, no i najgorsza rzecz, która była, to odnośnie, było pochowanie... odnośnie, Ale odnosi właśnie Wawel. No, ja właśnie... tutaj chyba no może... wrzucę fragment piosenki tak, tak, po trupach o, do celu. Celno. Każdy chce tak. leży na Wawelu. A! I najlepsze pamiętam to na Facebooku, co było.. Yy... Ja też chcę leżeć na Wawelu, być pochowany na Wawelu I tam były takie... i właśnie wszyscy... Ale ogólnie ludzie się zorganizowali, żeby robić hmm. protesty Odnośnie tego, Myślę, żeby że go nie nic, chować Nic nie pomogło Woleli skłócić naród i zrobić pier... aferę przed... Po pierwsze to nic nie pomogło To jest, naj... to jest pierwsza sprawa Druga sprawa... E, potem... No, to były spontaniczne demonstracji, A potem konty demonstracje były tak spontaniczne cholernie, jak się oglądało to... Ustawione wszyscy z jednym zdjęciem. no Jedno zdjęcie, jedna klienty. karteczka i wszyscy... i to jest spontaniczna. Ten. A patrzyło się na drugą, którą oskarżali, że nie jest spontaniczna, tylko podsycana, to tam każdy jak na kawałku jakimś papieru próbował coś napisać i to nie było spontaniczne. Tylko spontaniczne jest jak wszyscy są tak samo. No? No, także to z tym naprawdę było przesadzone I zresztą y, mam koleżankę, która pracuje I wiecie, tam ludzie to po prostu się za bardzo y, zachować nie umieją, Bo podobno y, jakaś tam babcia przyszła i w to... Waliła laską sarkofag, i mówiła, tak w tak, sarkofag Lechu wstawaj Nie wygłupiaj się, wstawaj W ogóle, że ludzie klękają tam Jakby nie wiem, oni byli bogami jakieś, no. Przecież to jest po prostu Jak można w ogóle klękać przed czymś takim I, i się modlić Do kogo, przepraszam bardzo Obrażać Boga? No, no jak to, święta kaczka Lech Tak i oczywiście jeszcze wielki o, Obraz, że jak można było Na tyle bimie dać yy, Zimny Lech Reklamę. Aha, to chodzić, tak. Obo... ci o tą reklamę, tak. która była na hotelu Forum. Tak. Zimny lek. Tylko, że jak sprawdzili dziennikarze, ale tego już nikt nie napisał, że ta reklama była wykupiona trzy miesiące przed e, katastrofą. A to, że się uparli, żeby na Wawelu go pochować, to przepraszam bardzo, ale ta reklama już wisiała. No, no, ale oczywiście do wszystkiego przyczepiają, nie wiem po co. Ale e, nie wiem, czy słyszałeś, że potem zmienili to na reklamę napoju energetycznego. I też były zastrzeżenia, bo było napisane e, wstań, nie, orzy i wstań. O Boże, to tak można po prostu sobie interpretować wszystko i do, dopowiadać sobie bajeczki, to trzeba być już przepniętym, przepraszam. E, dobra, już skończmy o tym mówić, bo, bo to było takie... No, dobra, lepiej o tym zapomnieć Dobra, co dalej mamy? O, potem jeszcze fajniejsza rzecz się wydarzyła Mieliśmy faktycznie w tym roku prawdziwą wiosnę Bardzo deszczową No i to spowodowała powódź I jeszcze tak nie pamiętam, bo mówili wcześniej, że w 1997 była powódź Ale y, moim zdaniem była większa powódź Ponieważ no nie, Wisła była, naprawdę poziom Wisły był większy niż Był wtedy. większy, ale też pokazało to, ta powódź że nic nie zrobiono po tej powodzi. dokładnie, wszystko było zalane jeszcze akurat bardzo współczyli ludziom którzy przyjechali wtedy z wesołym miasteczkiem, postawili wesołym miasteczko i chcieli coś tam zarobić ludzie wiadomo się też ucieszyli bo no może takie mamy wesołym miasteczko ale zawsze chociaż lepszy rycy jak nic jak to mówią i tam była na takie fajne, zbudowali takie właśnie taki zjazd do wody, powiedzmy coś takiego, tak budowali to dosyć takie właśnie, takie to były jakby figury takie jakieś z greckich, jakieś tam. no nieważne. W każdym razie liczy na to, że zarobią. Pogoda była odkąd przy, przy ten. Postawili to praktycznie. Wcześniej było ładnie, a potem praktycznie cały czas padało. A potem no, skończyło się to, że wszystko im pozalewało i powódź była i, i no nic. Flasze Kraków zarobili. też piękne miejsce miało być w Krakowie, no i już nie wyglądało tak pięknie. No już niestety nie, były takie w ogóle fajne wiatraczki, wszystko to pozalewało, najgorsze było dla mnie to, że w ogóle tam wtedy most zamknęli, trzeba było, ja pamiętam jak na uczelni jeździłam, musiałam coś tam zdawać i coś właśnie, e, jakieś tam egzaminy czy coś, musiałam jeździć dookoła, że tak powiem, bo tylko autobusy jechały do Mosta a potem trzeba było tam, żeby się dostać do poduczenia, to trzeba tam było no, ale ubiegać. potem jeździły naokoło. Przez no, Salwator. Tak, tak, jeździło to wszystko na oku, ale w każdym razie bardzo to, yy, to no, dało popalić i widać było faktycznie, że no, no, Kraków trochę został przez to zniszczony, przez tą powódź i zresztą no, wiele ludzi ucierpiało przecież, yy, wiele miejscowości. Która to była tak najbardziej zalana? Co? Co? So, nie. czy co, Sandomierz. O, Sandomierz. O, ludzie Sandomierza to naprawdę mieli przekichane, że tak powiem, współczuję, bo jak widzieliśmy w ogóle, to no, wiele zostało pokrzywdzonych tak naprawdę i ja myślę, że nie tylko Polska, bo też słyszałam w innych krajach, ale no wiadomo, że głównie się spod. Yy, u nas to mówili o Polsce, prawda? I głównie nas to interesowało, zwłaszcza co się u nas dzieje, no. My akurat mieszkamy tak, że nas no, nie było jak żeby zalać, natomiast no, dojazd do centrum mieliśmy utrudniony, no i współczujemy i pozdrawiam wszystkich ludzi, których no niestety ta straty materialne... A nie, to inne, my mówi, że to nie zalało, bo coś tam rozmawiają. Ale mojego brata na przykład zalało, całą piwnicę mi cały czas wypompowali wodę, on tam pomagał ludziom w ogóle... Przez pewien czas to w ogóle był taki alarmowy, że bali się, że będą musieli w ogóle y, opuszczać swoje miejsce zamieszkania i jak coś to mówiłam, że w razie czego mogą przyjść do nas, bo, bo tak już było, ale na szczęście jakoś się to uspokoiło i obeszło się bez tego. nie było ewakuacji przecież. Nie, w końcu nie było, bo na szczęście się obeszło bez tego, no ale pozalewałem piwnicę musieli tam na nowo wyremontować wszystko. No więc trochę mm, ludzie popłynęli, że tak powiem. No z góry dzisiaj przepraszamy, się będzie długaśny odcinek. Mam nadzieję, że wszyscy dotrwają do końca. No ale wiecie. To, to jest? To. Odcinek podtrzymający. O, przepraszam, ktoś napisał do nas nagadu, to... to. Nie wolno pisać do nas nagadu jak nagrywamy podcast. Wszyscy mają wiedzieć, że nagrywamy podcast, chyba zaraz zmieniamy. Ale opis. to jeszcze nawet się dziwię kto napisał. A, I czego chce. Na... No właśnie. No. To yy, Marek zobaczy o co tam chodzi. O! Pozdrawiamy Milenę. <grych> a która właśnie sobie? skomentowała, że bardzo fajny pomysł z naszym podcastem, yy, że sprawdziła sobie link ze, z naszego opisu. A, no to co, widzicie. Tomata to będzie mówić o następnym wydarzeniu, a ja szybko odpiszę Milenie i już.. Dobra, no to on yy, odpisze. A przechodzę dalej. Dobra, co jeszcze się takiego wydarzyło? O. Yy, no, był nasz, powiedzmy, ślub kościelny, można tak powiedzieć. Ślub wzięliśmy w kościele baptystów, ponieważ, znaczy wzięliśmy to, no, można tak powiedzieć, że to jest ślub, bo się w sumie dwóch ślubów nie bierze, tak powiem. To bardziej było bardzo uroczyste, tak oświadczenie przed Bogiem, jeszcze raz jakby takie uroczyste obejście pierwszej rocznicy naszej ślubu. To znaczy, było... ja myślę, że można to potraktować na całym świecie jest taki zwyczaj, że ludzie bardzo często swoje rocznice uh, takim ponownym tak, ślubem jak, tak, dokładnie, a, a to wzięliśmy głównie dlatego, że jak braliśmy ślub y, w 2009 30 maja no to ja byłam już osobą no tak, wychodzi czy półtora roku no więc i y, y, y, wtedy ja nie byłam osobą powiedzmy wierzącą, bo, bo no nie będę mówić co tam się wcześniej wydarzyło, w każdym razie jakby na, nawróciłam się i i tak bardziej chciałam mm, przeżyć to jeszcze raz tak dogłębnie i, i tak, żeby przy tym obecny był Bóg wiedziałam, że i tak był, ale żebym ja to bardziej poczuła więc to też się wydarzyło tam w kościele jak, Jaka była data, już nie pamiętam Patrzcie jaki okropny, no 30 <grym> maj Dlatego mam na obrączce no. no, dobra A propos, potem było tak, że no Muszę sobie z was zmniejszyć obrączkę, bo już raz ją zgubiła. Muszę uważać na nią i noszę ją na innym palcu No ale dobra, ważne, że ją noszę i ona mi przypomina Daj moją karteczkę To musi ci przypominać coś, tak? Nie musi, ale... A tobie musi, widzisz, bo ty nie pamiętałeś daty, Ale nie, nie zapominam tego, że jesteś małżeństwem. A, ja też nie zapominam. A tobie musi przypominać. No, a ty głupi jesteś on. Nie bij mnie kartką. Nie, ja w ogóle... Żebyście Milena, widzieli, co ty tam piszesz jeszcze? A żebyście jest, widzieli, jak, jaki on ma ten... Teraz taki fryz jak jakiś... No, dobra. Lovellas, tak? Tak, właśnie, to miałam powiedzieć. No co jeszcze, o czym jeszcze będziemy hmm, dzisiaj mówić? Dobra, na pewno, że poznaliśmy osobiście Martina Lechowicza i ale to, było później, ale to było później, jeszcze wakacje całe, to o za chwilę. No. Dobra, no to nie, to jeszcze co się wydarzyło, to przed wakacjami to ja powiem, bo umarł mi dziadek. Ostatni dziadek, którego mam, tata mojej mamy. No, był bardzo schorowany, no i tak. No niestety odszedł już, także już nie mam żadnego dziadka. No dla mnie to było. Duże przeżycie zwłaszcza, że no ciężko mi było iść na taki zwyczajny pogrzeb w sensie do, do kościoła katolickiego, więc trochę miałam, ale no. Przeżyłam, no i niestety wiadomo, taka jest kolei rzecz, że ludzie się rodzą, umierają. Trochę przykre, no ale. Ale to chyba taki paradoks. Teoretycznie no, niby kościół ma zapewniać zbawienie i w ogóle. Więc jak zbawienie, no to śmierć kończy ten ziemski padł i potem zbawienie. Trzeba się cieszyć. Prawda? No to się nie można cieszyć. No. no ale właśnie, to jest najgorsze, że jak wie, wiem teraz pewne rzeczy od nawrócenia i w ogóle przez czytanie Biblii, no to tym bardziej mi się zrobiło smutno i no ciężko mi. Ciężko, bo, bo nie wiem, co tam z moim dziadkiem będzie. Niestety... Dobra, nie chcę o tym mówić, bo nie chcę mi się teraz Smucić. W każdym razie to się wydarzyło. Ale kochanie, czemu? Może będziesz płakać. Dobra, dalej. Coś... Ciekawe. Nie, przestań nie baw się moją koszulką. Dobra, yy, co wydarzyło się dalej? To akurat było właśnie bardzo. Ten. Zaraz praktycznie po naszym ślubie to się wydarzyło, więc to wszystko było takie trochę. Czerwca jakoś? Ten. Tak, na początku czerwca, kiedy dokładnie? Chyba 2 czerwca, zaraz po ten. Po Dniu Dziecka, bo moja mama teraz wtedy wyjechała powiedziała No No, także w czerwcu miałam pogrzeb. Dobra, dalej. Lecimy wakacje. Wakacje mieliśmy dwa obozy daneczne. Dobrze, w sumie trzy łącznie, ale dwa razem, a jeden to praktycznie byłam ja i Marek tam tylko mnie odwiedził na chwilę. E, dwa były w tym barku jak zwykle już od 2008 jeździmy tam, czyli to był już trzeci rok jak tam No jesteśmy. mam nadzieję, że się w tym roku też uda, też wątpię. No jechać. w tym roku... W tak. Znaczy w, tym roku, w przyszłym roku, w przyszłym roku, może no w być. W tym sezonie. No. no dobra, może być ciężko, bo tam pewne inne takie sytuacje wyszły. No zobaczymy zresztą, jak będzie. Nie, nie ma co gdybać, będzie to ma być. Hmm. Yy, w każdym bądź razie, yy, no, bóz był dosyć fajny, jak w sumie co roku, aczkolwiek. Słabszy był. Lu ludzie byli trochę słabszy. No to trzeba przyznać, że niestety był słabszy w tym roku. No ale mimo wszystko pozdrawiamy wszystkich, bo fajnie żeśmy się bawili. Mam nadzieję, że to była do dobra szkoła dla Was. I tak chyba po tym obozie to już nic dla Was strasznego nie będzie, prawda? No wiem, że tych, którzy no. zostali w taniczu, to na pewno. Poza tym to jest też tak, że nawet jeżeli coś jest ciężkie, to potem najdłużej się to pamięta. No a i. Chciałam pozdrowić. Co prawda, raczej one nie wiedzą o tym, że my nagrywamy i w ogóle, mhm. ale bardzo serdecznie chciałam pozdrowić dwie dziewczynki, które już bardzo wyrosły. No A -a. Myślę, że jak za rok się z nimi spotkam, to tym to bardziej wyślemy na Może wyślemy. W każdym bądź razie chciałam bardzo serdecznie pozdrowić yy, dziewczyny, bo yy, no co roku z nami tam ćwiczyły i no, coraz lepiej im w sumie idzie. I bardzo. No, w sumie tak? No. Ale. Ja was, dziewczyny, będę chciał ściągnąć w kwietniu do Krakowa Na ten konkurs, żebyście chociaż przyjechały, bo wtedy będą też warsztaty Możemy coś pomyśleć, żebyście zostały może na weekend O właśnie, no bo, no, bo jesteście zdolne i, no, i... No. warto, Panie. żebyście się rozwijały Pani się mówi do człowieka, nawet nie wiedzą czy będzie słuchał Dobra, no, zobaczmy No ale to, czy ci bardzo, no tak jest Dobra, no a potem U. był drugi w sumie obóz, co był tam z Ludźmi Sowarzyskiego, to było też ciekawie Bo w sumie trochę pracowaliśmy, ale też mogliśmy wtedy w końcu Obejrzeliśmy sobie Tymbark Tak, dokładnie, jak wiecie e, Tymbark to jest taka mała miejscowość, Soki Tymbark, pewnie niektórzy z was no, wszyscy piją Wszyscy Tak, e, Co ma dla was Tymbark? Tymbark mówi Zawsze przyjaźń na przykład. Zawsze jak się odkrywało tam. A to, to mogę zależy. Ale mnie zdziwiła jedna rzecz odnośnie tym barku w tym barku. Nie było tam sklepu filmowego pod fabryką. A no, to było takie dziwne. No ale co, ok, znaliśmy bardzo fajne miejsce, takie, taki fajne jakby z, po kamyczkach się tak? chodziło, tak, tak A, no, to tam było to, super. Popluskać. Ja nie no. wiem czy nie przygotujemy takiej krótkiej galerii zdjęć na przykład z tego roku i nie, tam nie wrócimy do, do posta i jak ktoś no, mi sobie oglądać. No może, może. No w każdym bądź razie było dosyć fajnie, bo w końcu można to było zwiedzi zwiedzić tym bark tak. I Limanową eee, na moment Delimanowej. Tak, sobie. i na chwilę delimanowej też bardzo fajnie. Bo tym bardziej jest koło limanowej, gdyby ktoś nie wiedział. No tak, no, że większość. w sumie trochę tam pobyliśmy, no, więc sumie dwa obozy wiecie. pod rząd. Dobra, a to było w lipcu, a w sierpniu jeszcze pojechałam na taki obóz. Gdzie ja to tak była, myślę? No właśnie, nie kogoś... wiem. Kurczę, nie Ja nie pamiętam, no przecież to no ty miasta. byłaś tam. No. No. Akurat tego nie zapisany. No dobra, no byłaś w jakiejś miejscowości. No. Dobrowa, dom, dom, dom, coś. Nieważne, ale nie bardzo niedaleko tego. Yy, Gdowa też, także. No cały czas jedna okolica. No, między innymi, no blisko w każdym bądź razie. Byłam tam yy... no i było dosyć fajnie powiem wam, aczkolwiek yy... szkoda, że byłam tam sama, no niestety nie mogłam tam być Markiem, ale na szczęście przyjechał raz tam na chwilę i mnie odwiedził Bo się wkurzyłem No, wkurzył się tam z związany. związane to było więc No bo ja jednak jestem dosyć ideowym człowiekiem i jak zobaczyłem znaczy jak, zobaczyłem, jak usłyszałem, że ktoś kto nie ma kompletnie pojęcia o krampie, robi kramp i, i wiedziałem mniej więcej jak go zrobi to się po prostu wkurzyłem, przyjechałem i mhm. pokazałem jak kramp naprawdę wygląda. no ale ogólnie było fajnie, zobaczymy czy w tym roku będą chcieli jeszcze żebym tam pojechała czy nie w każdym razie fajnych ludzi poznałam dosyć, także było nawet nieźle e, dobra to mniej więcej tyle tam się wydarzyło takiego głównego przez wakacje tyle? przez wakacje? Nie było nic niego, bo mieliśmy w końcu jechać gdzieś i w końcu nie pojechaliśmy nigdzie Chcę A, powiedzieć, no. No, Tak jakoś wyszło No, jak zwykle no, <laughs> ja? Bo my cały czas planujemy, planujemy, że planujemy my zawsze jedziemy super super tak naprawdę Chociaż na weekend gdzieś, typowo we dwójkę, po prostu gdzieś no. Mieliśmy do Zakopanego jechać, jakoś nie wyszło, bo potem pogody nie było Na początku jak była, to coś nie mogliśmy, potem się trochę zepsuła, potem coś już z się no, nieważne nie wiem, mniejsza o to Dysk sobie kupiłem w wakacjach. Jeden terabit. To, tak. faceci to uwielbiałem takie zabawki. No niestety. faceci przez Jaki terabit? Ci się... Terabajt. Kurde, kochani. <śmiech> faceci się cały czas D bawią. Dysk jeden terabit, Ależ palnął kulec. Zabawki w drużeniu. Dobra, co tu jeszcze mam wypisane? Dobra, jest kołem I I piekiełko <śmiech> No. Dobra, a jej, bomba, ja przez wakacje, to najważniejsze co dla mnie było, całe wakacje żyłam serialem Batterstar Galactica I... Yy, ale już mówiliśmy o tym serialu, ale możesz yy, powiedzieć Tak, ale no chodzi o podsumowanie, prawda, no to całe wakacje oglądałam ten serial yy, No i fajnie właśnie na obozie graliśmy w tą grę, którą ostatnio tam mówiliśmy właśnie o tym serialu, więc nie będę już dublować, w każdym razie chciałam Kiedy był warsztat z tego a, to ty byłeś w tym czasie, kiedy niestety ja miałam uspę i ty byłeś jeszcze w brzegu miałeś pokaz i potem miałeś warsztaty z Tideisem, tak, bo, bo pojechałeś do Brna. Ja niestety nie mogłam, bo siedziałam w domu oraz No, z to, to jest też taki ważny element, który by się działo w tym roku. się widziałem z Tideisem. E, a potem jeszcze zapomniałeś powiedzieć, że udało się zorganizować te warsztaty w Polsce z Lil Titan. Aha, tak. Bo jak mówiłam, że ten event małym, się nie odbył. Z małymi to... perturbacjami, aczkolwiek się udało warsztaty z Jeszcze wtedy było, był zespół TPB. w tak, tak? No niestety. No, To, to jest kwestia no, na, inny, na inny podcast no. Ale może kiedyś o tym nagram nie? też jakiś odcinek Ale, ale mm. nie chcę mi się dzisiaj po prostu bo... Dobra i co takiego się wydarzyło? No razem mamy wspólne konto na Facebooku Natomiast oboje zrezygnowaliśmy z NK Znaczy z naszej klasy No potem ja nie lubię było NK. Ja powiedzmy tak Jeszcze te zmiany regulaminu może bym w stanie zaakceptować Ale ja strasznie nie lubię y, zmiany zasad gry w trakcie i trwania no, więc stwierdziliśmy, że usuwamy, jak ktoś będzie chciał, tym bardziej, że widzieliśmy, że dużo ludzi się zaczęło przerzucać na Facebooka, więc jeśli ktoś będzie nas chciał znaleźć, to na Poza tym, tym NK straciło swoje znaczenie. Przestała to być nasza klasa, to po pierwsze. Oni of oficjalnie stwierdzili, że to tak, nie to jest już... To jest nas miejsce spotkań, zrobiła się z tego fotka, połączenie fotki, Facebooka... Yy, no, wszystkiego tam, no. pomrzucali jeszcze potem nie, na, jakieś... na początku to jeszcze miało sens jakikolwiek to nasza klasa Ale potem przestało mieć, więc ja stwierdziłem, że No, ocenianie do... jakieś zdjęć wszystkiego, dobra, nieważne e, To jeszcze w międzyczasie miałam, znaczy miałam, no odbyły się w tym roku dwa śluby myśli Welf? E, tak? To, to, to, tak No może, nie wiem, na żadnym Konfent? nie było. No w sumie ja też nie byłam, ale tak. A zaproszona była? No na jeden byliśmy oboje zaproszeni, tylko był daleko i dlatego żeśmy nie pojechali w końcu. Gdzie? To Kaśki był ślub. A ten, no. no tak. No, a potem były dwa śluby jeszcze kumpel, znaczy kumpel, jednej kumpeli i Czy miałeś kuzynki. Musiałeś Kaśki zapytać, jak, jak tam nadjechała? A to, to, to wiem, że podobno m, w porządku. Jak spotkam, to, ją, to pogadam z nią, bo tak to przez SMS-a to zawiesi się nie no dowiem. Okay. No i jeszcze był ślub dwóch kumpel, y, znaczy jednej kumpeli i y, kuzynki, natomiast nie zostałam na nie zaproszona, ale wali mnie. No wiesz co, ostatnio to mi się tak założyłem, że no nie jesteśmy zaproszeni na śluby. A no tak, jeszcze tam. Ale nie, jeszcze o jednym tak nie zastanawiałem. Tobiasza i tej no. Wiesz? Aha, tak, Magda. Magdy Ale to jest, Magda to w ogóle dziwnie się zachowała Magda to była osoba dla, yy, znaczy, no, dla którzy, yy, Która za, zatrudniła Martę w cudzysłowie na obozie, prawda? Znaczy nie w cudzysłowie, no, zatrudniła, żeby Martę prowadziła na tym drugim obozie zajęcia No i wyglądało, że taka wielka przyjaźń Chciała też z nami też tańczyć yy, No i przyszła raz na zajęcia i, i nawet nie powiedziała, pocałujcie nas no, jakaś dzi dziwna to wszystko było No i na ślub też Mówili, że nas zaproszą Przez opowiedział przy No, ale no mniejsza o to no. Mnie, no dobra, no Zobaczymy jak będzie, jak się odezwie To się odezwie Nie, no ja tam, wiesz Co jeszcze z takich rzeczy się wydarzyło? O yy... Przede wszystkim udało mi się Że w końcu skończyłam studia I dostałam papierek magistra Więc w roku, tym roku jestem magistrala, jak to Marek mi tak. cały czas. <śmiech> no, no i wtedy był Martin Lechard. I wtedy właśnie z tej okazji, bo ja miałam... to znaczy, nie kod... z tej okazji, to będzie przypadkowo tak trafiło się. No tak, przypadkowo owszem, no ale z tej okazji mi zrobił Drugi raz był wtedy u nas. Tak. Bo on był, kiedy wyjeżdżał? Zostawił nas gitarę. No, tak. Przyznam, no. że odważny jest człowiek. No to Cambridge jak Majaja. <grym> Martin Lechowicz ma jaja. <grym> no i właśnie fajnie, bo w końcu poznałam go osobiście. Bo... I Becie. I Becie też pozdrawiam. Becie pierwszą poznaliśmy. Tak, bo Martin nie mógł Porzucił dotrzeć. Porzucił ją. Tak. Porzucił ją w domu, zostawił. Bo oczywiście jest bardzo rozchwytywany, więc wszyscy się chcieli z nim spotkać. No, dobra, to było właśnie bardzo fajne i miałam koncert na żywo. Właśnie to można powiem. go zobaczyć na YouTubie, na moim kanale, na stylowcu. A, i chciałam powiedzieć, że mimo tego, że wszyscy, wszystkie moje kumpele raczej zdawały wcześniej, ja w tym czasie, kiedy moja akurat grupa powinna zdawać jako pierwsza, znaczy w terminie tak naprawdę ma, tego, egzamin magisterski, ja w tym czasie byłam na obozie w ogóle, więc byłam w tym barku, w mnie nie było w Krakowie ale dopięłam swego i mimo tego, że myślałam, że zrobię to we wrześniu, ale były różne perturbacje, ale w końcu obroniłam Udało się, się, więc... tam, jak to było z odbieraniem dyplomu, to, to słyszeliście tak. w innym podcaście, no, w każdym bądź razie jest, leży sobie, no i zobaczymy, co, co Jak to biur się, prawda? Tak. Dobra, co z takiego przede wszystkim, Marek, powinieneś powiedzieć o tym, że trafiliśmy do Ars Hartera i wiele przez to zyskaliśmy. Od Ars Hartera? Tak. A to w ogóle dziwna sytuacja, bo ja, no, jak już mówiłem, chcę promować Kramp na dobrym poziomie, więc chciałbym go uczyć nawet za darmo w różnych miejscach. E, więc na początku września wysłałem do praktycznie wszystkich szkół tańca w Krakowie propozycje współpracy za darmo, że chcę poprowadzić jednorazowe warsztaty za darmo, tu w Krakowie. I nikt nie odpisał nawet. Pocałujcie mnie w tylu. A potem całkowicie przypadkowo zobaczyłem na Facebooku poprzez coś lampy jako. A, Klaudynę, pozdrawiamy. Nie było przez to, miałeś wszystko Tak, no jak nie miał, jak ja odlicełam przecież ja się nie. Znamy. wiem, no. Miałam i co bo najfajniejsze, że ja kiedyś byłam na tym i patrzyłam na tą stronę no, o tym szkole, ale jakoś to po prostu tak. Ja no przyszedłem sobie, zobaczyłem, patrzę. No może są otwarci ludzie. A, no napiszę. Napisałem tam dwa, chyba trzy, trzy zdania <skrym> maila. No i szczerze powiem, nie liczyłem za bardzo na odpowiedź. No i to się okazało, że że, że napisał. Kto napisał? Wojciech. Wojciech. Przepraszam, Dzień. przepraszam. Dzień. <laughs> przepraszam, gdzie Wojtku, ale niestety mam problem z zapamiętywaniem imion. tak. I... Okay. No, ale Wojtek odpisał okazało się, że Wojtek jest świetnym człowiekiem i zaczęliśmy współpracować. No Zobaczymy jak ta współpraca się będzie układała, bo niestety kram popularny w Krakowie nie jest. Chodzi kilka osób, mam nadzieję, tylko że nie będzie dopłacał do, do mnie, bo ja nawet nie wiem, że ja to mogę robić za darmo, a on mi tak wciska kasę. No dobrze jest. idziemy na Sylwestra teraz. No właśnie, idziemy teraz na Sylwestra, no i dzięki tak, temu też. No. Zyskaliśmy trochę, bo ja była między m.in. na Insomii, na darmowych warsztatach w nocy, które prowadził e, leszek, sanek s, Jeśli ktoś ogląda z was Tancerze to na pewno go kojarzy No tak, tylko ten serial. To fajnie tańczy, wszystko fajnie, tylko że to była insomia, czyli bezsenność, jeżeli by ktoś nie znał no. e, Więc to było w nocy to było naprawdę w nocy. W nocy w nocy, bo to było. O 23 się zaczynało chyba. Tak, i do drugiej trwało. Ja do 30. I gdyby to zrobił odwrot, w odwrotnej kolejności, to znaczy, bo on do... <coughs> robił choreografię, bo to robił. Mnóstwo improwizacji no, Jakby to... zaczął od tej improwizacji Kiedy ludzie jeszcze byli jakoś w miarę Zrobił rozgrzewkę z pół godziny Zaczął od tej improwizacji A potem zrobił jakąś taką szybszą No tak, ale to jest nasze zdanie I większości Natomiast też słyszałam parę głosów Że mi się bardzo podobało i a czy nic, no, nie było też. złe no nie, ale taka kolejność mi się też podoba, o to mi chodzi, że one o tej porze mogą takie coś robić. No powiem Wam, że mnie było ciężko, bo... Ale w większość jak słyszałem, że właśnie jakby było odwrotnie, to No tak, było ciężko, lepiej. bo to wiadomo, że nie tylko, że ciało, ale przede wszystkim umysł pracuje, a, a już ludzie tam, no niektórzy tam, no wiadomo, zasypiali. To, żeśmy zyskali, no i przede wszystkim poznaliśmy wspaniałą osobę, którą też bardzo serdecznie chciałam pozdrowić. Anetkę, tak. Kogo? to Nie, no to w sumie trzy osoby takie, nie, cztery, ale głównie chciałam, głównie jedną Maję, osobę tak? Właśnie Maję, A o nią je. chciałam powiedzieć, bo właśnie dzięki tej osobie, jeszcze co trafiliśmy, chodziliśmy teraz do teatrów niedawno A, To też ta. był odcinek, więc nie chcę się na tym już rozgadywać, tylko że dzięki niej chodziliśmy Na kwadraciki Tak, po, do, po teatrach w ogóle, jak się to nazywało? Na odległość? Najkrótsza odległość Rany Bomba, to jest jak, to jest przedstawienie Omijajcie je szerokie Dobra, ale to o tym już chyba mówiliśmy właśnie Kiedy? No jak mówiliśmy o teatrach Tak, tak mi się wydaje Ale to ja jeszcze raz powiem, jeszcze <grym> pięć razy powiem Omijajcie szeroki łukiem <grym> Wątpię, no, żeby już to było Dobra, ale to jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie dzięki temu Właśnie pochodziliśmy na Po teatrach Poglądaliśmy te na tak, ten spektakle. I co jeszcze? Byliśmy też bagateli, chcę powiedzieć. A, Dzięki to mojemu. Mówiliśmy. No to też, ale no robimy podsumowanie, więc co ja mam ci mówić? No nie wiem, no. Więc pokrótce powiem, że jeszcze też byliśmy właśnie bagateli w tym na roku May na Mayday. May jeden i Mayday. Udało nie nam ma, się po 15 latach, jak grają Mayday, trafić na No, więc w końcu. <coughs> no i w styczniu się szykuje jeszcze coś, co chcemy iść, ale to w styczniu. No to będziemy no w styczniu mówić. Tak. Nie. Planów mamy sporo, ale zobaczymy. No to nie, nie chcę o tym mówić. Jeszcze co? Właśnie. Wydarzyło się coś bardzo dziwnego, ponieważ kiedyś przyszliśmy do domu i Marek z, oczywiście, jak zwykle tam na internecie różne no. rzeczy szuka, no i co znalazł? Znalazł, że są warsztaty, to było chyba na dniu żydowskim, te dni, coś, jakieś warsztaty takie, że z improwizacji. No dobra, nieważne już kiedy one były, w każdym razie w tym roku były one. No tak, ale to... To to czy... była no chyba tak, no ale zapomniałam o tym i chciałam powiedzieć propos warsztatów, które. A, no, nie no, okej, okay. no, ale właśnie o to mi chodziło, żeby to było w miarę spontaniczne, nie No więc, no, yy, więc yy, o to chodziło. Powiedział, że, yy, że są fajne warsztaty za darmo, żebym się nie chciała przejść, a ja jakoś tak. Ta osoba, tak mi się źle skojarzyła, która była zapisana, że będzie prowadziła te zajęcia jakoś nie chciałem, trochę, żeśmy się posprzeczali z Markiem. Zresztą w tym roku trochę, żeśmy się sprzeczali, ale, ale jakoś ogólnie jesteśmy dalej razem, więc chyba jest dobrze. Um... No, no, ale powiedz, no sprzeczałaś się ze mną, no mów, No, akurat tutaj to miał rację. A, no, Dobra. w większości przypadków. Mhm. No, ale czasami się obrażał, byle co, tak jak dzisiaj. No, nieważne. Co chciałam powiedzieć, yy, że yy, powie, powie, Za bardzo nie chciałam, ale już tak, że A, dobra, nie będę ci nic znajdował, bo coś tam Chcesz się rozwijać, chodzić, zwłaszcza za darmo i ten Dobra, potem faktycznie sobie przemyślałam Ty kurczę, chyba ma rację, no przecież nic mnie szkodzi Pójdę, odprowadzi mnie, pójdę i Zobaczę jak będzie, no przecież jak za darmo To tym bardziej nic, przecież nie stracę A mogę tylko coś zyskać No i w końcu zebrałam się To było w sobotę, czy w niedzielę? W niedzielę, nie, w każdym razie jeszcze było już właśnie bardzo ciepło. No i poszłam tam. Tam spotkałam dwie kupele z mojego zespołu byłego, którym, zresztą dzięki którym poznałam yy, i moją nauczycielkę, dzięki którym poznałam się Marka, bo pojechaliśmy tam właśnie do Orkusza. No to może kiedyś opowiemy jak się powiecie. Tak, no to w innym jakimś podcaście. W każdym bądź razie spotkałam ich tam. No i właśnie pytam, że też właśnie tu mają jakiś właśnie pokaz, bo faktycznie potem miały pokaz, bo widziałam ich potem yy, po tych właśnie warsztatach. To no i... Tak, po i zastanawiam się, bo tam dużo ludzi się zbierało i gdzie nic się, nic się nie zaczyna. Potem nagle przyleciała do mnie właśnie Ola, moja nauczycielka, która mnie uczyła wtedy w zespole i z organizatorem w ogóle tego wszystkiego, że czy ja pięć minut przed rozpoczęciem warsztatów, czy ja bym nie poprowadziła tych warsztatów, ponieważ osoba, która miała prowadzić te warsztaty, niestety nie ma z nią kontaktu. Nie odbiera telefonów, nie wiadomo, czy w ogóle przyjedzie, a ludzie są i bardzo by było niefajnie, gdyby okazało się, że no trzeba by było powiedzieć ludziom, że nie ma tych warsztatów. No, to była dla mnie dziwna sytuacja. Chciałam pójść na te warsztaty, się coś dowiedzieć, a okazało się, że ja mam je sama poprowadzić i tak. Jakbyście się poczuli 5 minut, nie macie ani muzyki, nic, ani tak naprawdę, no strojno to miałam jakieś, no bo wiadomo, że też przyłam na warsztaty, ale ani muzyki, ani nic za bardzo przygotowane w głowie, więc bardzo szybko musiałam faktycznie improwizować, całą godzinę zająć tych ludzi, a to byli ludzie naprawdę różni, nawet osoby niepełnosprawne nawet i trzeba było zorganizować tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. W nowym miejscu wszystko nowe, jakiegoś dostałam laptopa, z którego gdzieś jakąśkolwiek muzykę mi puścili, coś mi się tam, ale były różne perturbacje, ale się udało, dostałam, dostałam nawet wynagrodzenie z tego powodu, więc się opłacało naprawdę, poza tym ludziom się bardzo podobało, organizator też był bardzo wdzięczny i powiedział, że jak coś, to w przyszłym roku może się odezwie, więc... Zobaczymy, czy, czy faktycznie coś z tego będzie, a w każdym razie była przygoda przednia. Przyszłam i sama nie wierzyłam w ogóle w to, co się wydarzyło, że pójść na warsztaty kogoś, a potem okazuje się, że ty je sam prowadzisz. Więc... No, bo Biblia mówi, żeby słuchać męża. No dobra. Ale nie, ale nie we wszystkim, ale Bóg Nie, ale... nie. Bóg Biblia mówi, że we wszystkim. No dobrze, ale... A to co, że cię ze mną sprzedzasz. Nie wolno cię ze mną sprzedzać. To jest pierwsza no, sprawa. dobra. Bóg ci da wtedy... Przy w nos. Dobrze, no ale nie nieraz było, było parę takich sytuacji, że jak jest trochę nerwowo i dużo jest różnych tych, no to my się też sprzeczamy, ale mimo wszystko się kochamy, jakby ma i No i różnych sprzeczek. No dobra, nie się tego. A co nie? Nie wiem. No dobrze. Chodź, porzucamy sobie Będziemy babci Obudzimy babcię, porzucamy free. Nie. Albo oporzucajmy papuszką do celu. <grym /dobre> dobra, ja jeszcze co chciałam powiedzieć takiego, no to, że jeszcze w tym roku chodziłam jeszcze na spotkania kobiece właśnie do kościoła No i ogólnie było fajnie, aczkolwiek teraz na koniec roku coś się zepsuło, ale zobaczymy co będzie w przyszłym To, to, tak, to chciałam powiedzieć. Ja, Ale czekaj, bo ja myślę, że po tym podcastie to wszyscy że ja nie mam zdania Dobra, no to jak was tych rzeczy wypisanych chyba powiedziałam wszystko Tak? No, no dobra nie wiem, co jeszcze można ciekawego powiedzieć. To może jeszcze ciekawego powiedzieć w tym roku? E, Na koniec roku przekonaliśmy się, kto jest naszym a, to przyjaciół. Właśnie. To też jest bardzo ważne, bo... No, sorry, ale przyjaciół też trzeba testować jakiś czas. Bo na co ludziom przyjaciele, którzy cię zostawią? Dlatego, że się różnicie poglądami. Czyli ktoś jest przyjacielem drugiej osoby, to... Ale dobra, to jest też... Albo odchodzą, bo a propos w tym roku też... Y było tak, że z farma osobami no, zerwał się kontakt, bo stwierdziły, że nie za bardzo. No A propos, Haulina na przykład, też No, w tym dużo roku? Taki... Tak, w tym roku. Ostatnie raz się z nią widziałam w tym roku, gdzieś na no, ale... początku. W zimie jeszcze. Dobra, ale yy, to chciałam tylko powiedzieć, że w tym roku było tak, że in, jedni odchodzą, kogoś się nowego poznaje, i tak. I tak ma być. Tak cały czas jest. Tak powinno być chyba, co? Chyba tak, no ale tak. Tak trochę w tym roku, jak zwykle, się zawiodłam na ludziach. Zobaczymy, co będzie no dobra, przyszło. no. E, zawiodłaś się na ludziach, a zastanawiałaś się, bo to zazwyczaj się tego <coughs> nie pamiętam, ile razy ludzie sprawili Ci przyjemność w różnych, różnych sytuacjach. O tym się mniej idę, bo wydaje nam się, to jest normalne. Nie, no to wiem, że na przykład bardzo no Maja, jak wtedy, no to, to o tym mówiłam na przykład. Od no dobrze, no Maja, y, osoby, które nowe poznałaś, Tomek, prawda? Kawałek, Anka, Procha No to w tym roku No mniej więcej, no pod koniec tamtego no. Nie, bo nie byłaś na zajęciach naszych więc... Że Przychodziłam, To się chowały ją ja poznałaś A, no to tak no, no tak to. znaczy, Pozdrawiam całą szóstkę, która chodziła No niestety się nie, nie dotrzymała Poznałam, cała. jedne były fajne, drugie się okazały trochę głębsze, ale... ale tam Hanna Montana też jest do wytrzymania Pozdrawiamy Hanna Montana w tym momencie Powiem ci, że. Yy, no i zawiodłam ostat... się na pewnej osobie. Ostatnio, też, jak no. rozmawiałem z Tobą, to nawet tak sensownie, powiem Ci. Nie byłaś taka głupkowa tego. Tak, <śmiech> Mam nadzieję, że nie obrazi. No i tam niektóre osoby za bardzo szaleją, że tak powiem. Też inaczej niż. Kto szaleje? No, gaśce. chce. No. Pink Power? No. A, że Pink Power szaleje, to ona chyba wie, że szaleje, bo też podpadła na obozie tu też Trochę. To trochę Mnie trochę. najbardziej podpadła, bo to ja zauważyłam, dopiero potem przyszłam. No dobra, no. no mniejsza auto, ale mi podpadła. Ale no, to chyba nie jest też takie istotne. No co jeszcze możemy dzisiaj powiedzieć optymistycznego w tym prawie godzinnym odcinku? No, no to już tyle ja mówiłam. Ja no. Ja naprawdę współczuję wszystkim, którzy dotrwali do tego miejsca. Mam nadzieję, tak że nie nudziliśmy. Jest, to, tak to jest podsumowanie Tak jest takie podsumowanie, jednak. no więc tak tak staramy się mówić. Tak, ale widziałem. słuchajcie, za rok to dopiero będzie podsumowaniem, bo podsumujemy pewnie więcej odcinków. Aha. A, no tak, no bo... A, co najważniejsze, kochanie, co? w tym roku zaczęliśmy nagrywać podcasty. A to, no, to nie dal... <kluzł> niedawno. No tak, no, ale... Ale no, ile to? To jest liczyło? dziewiąty odcinek już. Dziewiąty. No, tak. Dziewiąty? No, dziewiąty, tam dwa były specjalne, ale... Nie, no dziewiąty. No ale no, ogólnie dziewiąty odcinek. Dwa. Jak dobrze liczyłem. Więc za tydzień mamy dziesiąty odcinek. E... To już będzie w nowym roku. No tak. Tak, to będzie zdecydowanie w Nowym Roku. A I czy pewnie teraz na... jest nagram jakiś specjalny tam z Sylwestra pewnie jeszcze. Nie, no z Sylwestra ja myślę, że umieścimy właśnie w tym... Kawałek po No, jakiś fragment. Kawałek, kawałek umieścimy. Umieścimy kawałek. E, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Zapomniałem. Wypadło mi z głowy. No widzisz? nie, co ty ze mną robisz? No, Wypada mi z głowy, jak chcę coś powiedzieć. A, co jeszcze było najfajniejsze w sumie. Co? Że... W końcu w tym roku udało mi się, że jedna grupa w szkole tańca y, dotrwała i był pokaz <laughs> na koniec moich dziewczyn, które zrobiłam cztery takie mini układy połączone w jedno i też pozdrawiam serdecznie dziewczyny z, ode mnie z jazzu. I mamy prawdziwego mamy szampana na sylwestra. O właśnie, w końcu tak, udało się. Mamy prawdziwego szampana, bo oczywiście większość uważa że szampana y, wino, musujące. wino musujące i to tak się przyjął, bo to jest takie... Powiedzmy no, no, dużo tańszy, no bo szampan. prawdziwy szampan jest bardzo drogi, ale kupiliśmy taki mały. Mały tak? najtańszy, jaki najtańszy jaki był w ogóle szampan. Znaczy, prawdziwy. No, normalna butelka, gdyby tak była normalny wymiarów, no to musiałaby kosztować około 80 zł. No i są takie nawet i za sto ileś. No, no dużo jest. No, Dom Perignon, prawda? To jest tak najdowsze. Ale to nie o to chodzi. To chodzi o symbol, żeby po prostu spróbować, jak smakuje no, tak prawdziwy szampan. No lata chodziło. się do tego przykładu. No tak, w... nie więcej odkąd się tak znamy, to tak na Sylwestra, to może byśmy się... No, tak, jak... A nie, to drogo. A nie, coś tam. Ale w tamtym roku piliśmy też dobry w sumie, to wino musujące. Co to było? Amadeusz, Amadeusz jest dobry? tak, polecamy. Dorato też piliśmy. Nie, to Amadeusz Ale jeszcze, no ale Dorato też piliśmy, też nie jest takie złe. No nie jest, ale ja wolę Amadeusza. No tak, mamy kieliszki. Tak, mamy kieliszki, pewnie w, nim, w tych kieliszkach, chociaż nie wiem, jakie jakich kieliszkach wypili później na Sylwestra. Życzymy wszystkim na pewno uda właśnie. udanego Sylwestra. Udanego Sylwestra, żeby... no i co? No i oczywiście dobre no, wejście w ja, Nowy Rok. O. Ja rozumiem, no właśnie, to jest takie, że liczymy sobie takie okresy, prawda, rok, rok, ale ja po prostu mówię, żeby później było lepiej. Jaka różnica tak naprawdę? Co, że po 12 już jest co innego? Nie no. jest nic nowego. No nie, ale wiecie, ja nigdy nie lubiłam no. za bardzo. Nie lubiłam za bardzo, to znaczy same Sylwestry, żeby chciał pobawić, to o właśnie, w tym roku też gdzieś idziemy, bo tak zazwyczaj w domu siedziałam, to też się udało, no, ale... Ja bym wolał tak w domu siedzieć, no. mm, ale... Ale jak już żona chce, to... A ja nie, bo wtedy by znowu, tak jak w tamtym roku gdzieś siedziałeś, praktycznie przy tenisie w tamtym roku. Przy komputerze. Tenisa w tym Nie siedziałbym się. teraz. Teraz byś grał z kolei na tamtym. No ser ruszałbym się cały czas. No. Nie dobra, no ale co jeszcze chciałam powiedzieć z tym, że. Aha, ja zazwyczaj nie lubiłam tego okresu takiego, że zawsze jest tak, jest tak podsumowanie, potem tak zawsze się jakoś, nie wiem, jak już jest w ciągu roku, tak już któryś tam miesiąc, drugi, trzeci, tak i leci, to jakoś się czuje ten. A najbardziej nie lubię stycznia. Po prostu nie cierpię tego miesiąca stycznia tego samego początku, jakby znowu zaczyna się, wiadomo, że to jest cały czas to samo, ale człowiek wstaje się w tym, no, kurczę, ja, ja już będę miała 25 lat w przyszłym roku i, i w ogóle tak trochę się czuję staro i tak A ja będę miał 30 straszny, Czas strasznie to wcześniej niż ty Szybko leci i właśnie tak... Wszystkich słuchających zapraszam na moją 30 nie wiem gdzie się odbędzie, ale będzie w sierpniu no, a moja 25 to też musi być huczna, bo to jest 25. To skóra miał fajnie zrobione na obozie, i ja też chcę tak podobnie. Też takie mi się, i nie wiem co jeszcze. A, nie wiem. A on potem, wiesz, wrócił i zaczął pić pewnie. No. Ze trzy dni. Albo z 25. No ja się boże. pewnie upiję kamikadze. Bo, bo <coughs> Dobra. Kuchani, już na pewno was zanudziliśmy. No, pewnie nikt nie dotrwa do Wyd, Wyjdzie, pon wyjdzie pewnie kopek. ponad godzinę, bo jeszcze tam parę rzeczy muszę wstawić. wy. No to kończymy nasz najdłuższy podcast, no, w tym roku. A nie, a pierwszy też był dosyć długi. Ale myślę, że ten jest bardziej interesujący od pierwszego, z którym trochę ględziliśmy. No. no bo pierwszy to był taki zlepek. Pierwszy a pierwszy, podcast. no, to wiadomo, jak to jest, jak się ktoś zaczyna. No, jutro Zaczynamy. będę go montował sobie. Jutro? Jutro. Jutro. Dobra. No to żegnamy, was. M? No i M. No na, pewno? na pewno? Na pewno. Nie, B. Czemu B? Mój bomblas. Nie! Na razie, cześć. Tak.